Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po dość długiej przerwie. Powracam i chciałbym omówić dzisiaj dla Was pokrótce drugą obecność, czyli sequel filmu, o którym opowiadałem już jakiś czas temu. Sequel, który powiem szczerze, dosyć mnie zaskoczył z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w ogóle powstał, bo jakoś nie dotarły do mnie wieści, że... Ten film jest produkowany i w zasadzie dowiedziałem się o jego istnieniu już na etapie takiego finalnego trailera, krótko przed premierą kinową. Ale przede wszystkim zaskoczył mnie tym, że początkowo po seansie tak dywagowałem, czy on nie jest lepszy niż jedynka, ale teraz, kiedy już upłynęło trochę czasu od momentu, kiedy wyszedłem z kina, nabrałem pewności, że to jest lepszy film. Jeżeli widzieliście część pierwszą, to wszystko, co tam wyszło dobrze, tutaj sprawdza się równie dobrze albo jeszcze lepiej. Czyli po pierwsze aktorstwo. Tutaj i Warrenowie, i inni badacze paranormalni, rodzina, która zmaga się z nawiedzeniem, wszyscy wypadają fajnie, wiarygodnie i od strony takiej stricte kostiumowo-estetycznej, że się tak wyrażę, i oczywiście od strony stricte aktorskiej. Strona realizacyjna, czyli to jak ten film wygląda, jak jest zrealizowany, jak jest udźwiękowiony, to znów wypada bardzo dobrze. No ale Van można powiedzieć, że do tego nas przyzwyczaił. To jest twórca, któremu wiele można za zarzucić, natomiast on zna horror, lubi horror i umie te horrory kręcić. I to widać i właśnie poprzez konstrukcję poszczególnych scen, i poprzez pomysłowe operowanie jumpscarami i wykorzystywanie różnego rodzaju elementów środowiska, tak, żeby podkręcać napięcie i to w tym filmie wyszło dobrze. Ale tak jak przy jedynce właśnie te elementy chwaliłem, tak troszeczkę narzekałem na pewne rozwiązania fabularne. Wiadomo, no, filmy o nawiedzeniach są mocno skonwencjonalizowane i samo w sobie to nie jest wadą. Natomiast w pierwszej obecności parę kwestii, jak chociażby taki długi segment z Annabelle, która doczekała się zresztą takiego swoistego spin-offu, dosyć mocno spowalniał cały film, rozbijał go, nie do końca przekonywało mnie też finałowe rozwiązanie. Tak tutaj wszystko Praktycznie rzecz biorąc, zagrało idealnie. Na plus zadziałało przeniesienie akcji do Londynu, dlatego że tym razem Warrenowie badają sprawę rodziny Hodgsonów. To jest sprawa Poltergeista i swego rodzaju opętania, która pośród fanów i badaczy zjawisk paranormalnych od lat budzi kontrowersję. Sprawa miała miejsce pomiędzy 77 a 79 rokiem, właśnie w Wielkiej Brytanii i była dość dobrze dokumentowana dlatego, że rodzina Hudsonów trafiła na pierwsze strony gazet i było paru badaczy zjawisk paranormalnych, między innymi właśnie Warrenowie chociaż ich udział jest czasami kwestionowany, ale także np. Maurice Gross czy Anita Gregory udokumentowali i badali tą sprawę. Natomiast sprawa budzi wiele kontrowersji, dlatego że z jednej strony jest świetnie udokumentowana, z drugiej strony właśnie jej wiarygodność jest kwestionowana. Dla samego filmu jednak nie ma to znaczenia, dlatego że Londyn lat 70. wypada świetnie, i sama opowieść jest poprowadzona bardzo, bardzo dobrze. Na koniec zostawię samusieńkie otwarcie. Natomiast już kiedy przynosimy się do Londynu, to jak poszczególne elementy historii poznajemy. Kiedy mamy kwestionowanie właśnie także w samym filmie wiarygodności tego nawiedzenia. To jak tutaj się pogrywa z pewnymi przyzwyczajeniami widzów. To jak się, można powiedzieć, nawet wykorzystuje pewne elementy i, i pewne... Kwestie, które pojawiły się w pierwszym filmie. To wypada po prostu bardzo, bardzo dobrze. Film straszy, film wciąga, film potrafi dostarczyć naprawdę porządnej rozrywki. I tak jak wspomniałem wszystko wypada tutaj lepiej, łącznie z bardzo klimatycznym początkiem. Dlatego, że tak jak w pierwszej obecności mieliśmy takie otwarcie w postaci Annabel, która później jeszcze w filmie powracała, tak w drugim, w drugiej obecności otwarcie to jest sprawa Amityville. I na koniec właśnie wspomnę od siebie, że ten początek bardzo mnie nakręcił na możliwy spin-off. I liczę na to, że tak jak w przypadku Annabel doczekamy się Amityville właśnie z Warrenami w roli głównej i właśnie od tych samych twórców i będę za to trzymał kciuki dlatego, że obecność 2 w mojej ocenie to krok naprzód to nadal nie jest jakiś specjalnie odkrywczy horror, natomiast w swoim gatunku robi bardzo, bardzo dobrą robotę i chyba pod każdym względem przewyższa oryginał ja bardzo polecam a jeżeli byście poszukiwali nieco więcej w temacie Warrenów albo właśnie obecności, zapraszam także do Szymasa, który ma chyba ze dwa lub trzy podcasty w temacie. Także zaspokoi na pewno Waszą ciekawość. Do usłyszenia.